Wielu plantatorów rzepaku zastanawia się nad nowymi rozwiązaniami, takimi, dzięki którymi te rośliny można uprawiać lepiej, taniej i z lepszym plonem. Clearfield jest technologią firmy BASF, która... No, troszeczkę wymaga, ale też sporo od siebie daje. Co to właściwie jest Clearfield? Bo to przecież nie odmiana, ani nie środek chemiczny, ale cały sposób. Technologia Clearfield to technologia, którą wprowadza firma BSF w ochronie rzepaku ozimego. Technologia Clearfield jest obecna na całym świecie w wielu uprawach, m.in. słoneczniku i nie tylko. W Polsce skupiamy się na uprawie rzepaku Ozimego technologii Clearfield, a mianowicie to technologia, która wiąże ze sobą e, nasiona e, specjalnie wyselekcjonowane, a mianowicie e, nasiona i rośliny rzepaku, które mają w sobie gen odporności e, na imazamox. To nie jest GMO, tylko mieszaniec. Tak, to mieszaniec, który jest opcjonowany w sposób naturalny. E, Tutaj, jak już wspomniałem, posiada gen odporności na imazamolsk. Jest to substancja z grupy sulfonylomoczników. Ta technologia daje możliwości uprawy rzepaku ozimego i odchwaszczania tego rzepaku w sposób troszeczkę inny niż rzepaku konwencjonalnego, ponieważ odchwaszczamy ten rzepak w fazie 2 do 4 liści właściwych. Wtedy tych są w fazie około 2 liści Właściwych, wtedy uzyskujemy najlepszą skuteczność. Do odchwaszczania rzepaku zimego w technologii Clearfield należy wykorzystać produkt Cleravis łącznie z adjuwantem desh. Produkt Cleravis zawiera metazachlor Queen Merak i Imazamox, a DESH to jest adjuwant łączony w paku i jest to jeden z lepszych adjuwantów obecnie na rynku polskim, który właśnie można kupić razem z herbicydem Kleravis. Obecnie na rynku polskim trzech hodowców ma, posiada w swojej ofercie takie odmiany. Kolejni hodowcy wchodzą też i będą myślę wchodzili ze swoimi odmianami coraz to nowszymi odmiany Clearfield w uprawie rzepaku ozimego. A gdybyśmy zastosowali klerawis na zwykłą plantację rzepaku, taką po prostu konwencjonalną, jak uprawialiśmy wcześniej, to jest to zniszczenie plantacji, krótko mówiąc? Tak, produkt klerawis zastosowany przez to za zawiera imazamoks, wpływa na to, że zostają zniszczone samosiewy rzepaków konwencjonalnych, a także trudne chwasty, na przykład rzepako rzepiko, chwasty, które niejednokrotnie nie są zwalczane przez herbicydy w uprawie konwencjonalnego rzepaku. Czyli krótko mówiąc, nie można tutaj pójść na skróty i zrobić sobie półśrodku, że kupić samą chemię i zaaplikować na jakikolwiek rzepak i przedtem byśmy chcieli chyba ostrzec najbardziej naszych rolników, że albo bierzemy w całości całą technologię, albo uprawiamy zupełnie inaczej. Tak, jeżeli zdecydujemy się na technologię ClearFit, to musimy od samego początku do końca w tej technologii pozostać, czyli kupujemy nasiona specjalnie przystosowane i wyselekcjonowane do technologii Clearfield, czyli tak jak powtarzam, te ze znaczkiem CL, z literami CL, czyli Clearfield i do tego stosujemy herbicyd Clearavis, łącznie z adiuwantem DASH. Dzięki temu uzyskamy prawidłową obsadę rzepaku ozimego, taką jaką będziemy chcieli na metrze kwadratowym, przez co przełoży nam się to wszystko na odpowiednie wysokie plony. Czyli krótko mówiąc, tak jak zawsze, żeby wyjąć, to trzeba najpierw troszeczkę włożyć, ale rozumiem, że jest to tego warte. Tak, na pewno jest to tego warte. Zachęcam do stosowania technologii Clearfield. Jest to nowa technologia, ale zawsze warto spróbować i na pewno jeżeli pójdzie się i wykona wszystko zgodnie ze wskazówkami na pewno plony będą zadowalające i każdy będzie z tej technologii zadowolony A jeśli jednak nie zdecydujemy się na technologię Krillfield bo wiadomo, że wielu rolników jest tradycjonalistami i tego przecież nie zmienimy z dnia na dzień i chcielibyśmy uprawiać ten rzepak tradycyjnie tak jak dotąd to jaki program ochrony tego rzepaku z Waszej strony można zastosować? Co macie do zaproponowania? Jeżeli chodzi o konwencjonalną ochronę rzepaku ozimego, ochronę herbicydową, bo na razie na tej ochronie się skupiamy, no to firma BSF tutaj zaleca zastosowanie produktu Butisan Star Max, który zawiera metazachlor, filmerak i dinemetamid P, który, jest, który poprawia skuteczność, wzmacnia skuteczność produktu na chwasty takie jak bodziszki, chwasty krzyżowe. Butisan Star Max jest bardzo dobrym produktem, stosujemy go w dawce 2,5 litra na hektar bezpośrednio po siebie lub 4 do 7 dni po siebie. Tutaj musimy to wszystko uzależnić od warunków wilgotnościowych, gleby i od warunków jakie mamy obecnie panują na na polu. No właśnie, ale teraz jest tak sucho i jesień zbyt mokra nie była i wiosna jest taka sucha. No jeżeli mamy tutaj obawy o wilgotność tej gleby i zabiegi e, oczywiście przedschodowe, no to zalecam zastosowanie produktu doglebowego, czyli takim jakim jest Butison Star Max. E, bezpośrednio po siebie, e, na przykład wykonujemy siew rzepaku ozimego od rana do wieczora, wieczorem Tą powierzchnię, którą zasialiśmy, żeby uchwycić tej wilgoci z gleby trochę bezpośrednio po, bezpośrednio po siewniku, wykonujemy zabieg wieczorem herbicydem Butisan Star Max. Oczywiście z odpowiednią ilością wody cieczy roboczej, czyli mam tu na myśli około 250-300 do 300 litrów cieczy roboczej na hektar i de facto nie tylko aplikujemy herbicyd, ale również niejako podlewamy naszą plantację. Nie możemy tutaj redukować tej ilości cieczy roboczej, z tego względu, że im mniej cieczy roboczej, tym będzie gorsze pokrycie gleby. A jeżeli mamy glebę przesączoną, lepsze pokrycie, im ta ziemia będzie, gleba będzie bardziej wilgotna, tym uzyskamy lepszą skuteczność. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę fungicydową, to tutaj w technologii Krillfield i w technologii konwencjonalnej firma BSF zaleca zastosowanie fungicydu z funkcją regulatora wzrostu karyks jesienią w dawce 1 litra w fazie 4 do 6 liści właściwych. Wiosną również zastosowanie karyksu w dawce 1 litra w fazie wydłużania się pędu głównego i aby zabezpieczyć ten plon i tą inwestycję, którą włożyliśmy od samych siewów po kwitnienie rzepaku, w kwitnieniu rzepaku, aby zabezpieczyć plantację rzepaku w pełni, zastosujmy piktor w dawce 0,5 litra na hektar. Oczywiście pamiętajmy również o szkodnikach, aby one nie powodowały tutaj obniżki plonowania. I ostatnia sprawa, patrząc na tegoroczny przebieg pogody, jesień mieliśmy taką, jaką mieliśmy, zimy w zasadzie nie było wcale, wiosna jest mega sucha i zimna. Jakie Pana zdaniem największe zagrożenia dla plantacji rzepaku czyhają? Największym zagrożeniem obecnie dla plantacji rzepaku to susza w regionach, gdzie mamy deficyt tych opadów. Jeżeli jakieś przejdą fronty, a w na najbliższym czasie ewentualnie jakieś prognozy na to wskazują, no to myślę, że żadnych zagrożeń nie będzie drastycznych, myślę, że rzepaki powinny plonować w optymalnej na, powinny mieć optymalny plon dać. A jeśli fronty nie przejdą? No to jeżeli fronty nie przejdą, no to na ziemiach cięższych oczywiście gleby bardziej zwięzłe lepiej tą wilgoć trzymają i ten rzepak na pewno będzie plonował lepiej niż na glebach słabszych Niemniej jednak no, trzeba być dobrej myśli i tutaj y, liczyć na to, że y, wszystko pójdzie po naszej myśli.